Rozdział 12. Terror szczepień. Okrętem flagowym w produkcji psychozy ptasiej grypy w tubylczej biomasie zwanej Polską była i jest Gazeta Wyborcza. Pisała na przykład w informacji pod tytułem Nowa grypa groźniejsza niż sądzili naukowcy. Że wirus przenosi się cztery razy szybciej niż grypa sezonowa. Powołali się na ich starszą siostrę, w cudzysłowie starszą siostrę, Margaret Gunn, ówczesną szefową Światowej Organizacji Zdrowia w jej wywiadzie dla Le Monde. Na świńską grypę na całym świecie zmarło już 2200 osób. Gunn ostrzegała także, że wprowadzenie jednego skutecznego środka w walce z pandemią może potrwać jeszcze kilka miesięcy. Cytat. Jej zdaniem rocznie można wyprodukować zaledwie około 900 milionów dawek szczepionki. Tymczasem przewidywania wskazują, że w niektórych populacjach może zachorować 30% ludzi. Koniec cytatu. Zmarło na całym świecie, na całym świecie w cudzysłowie, 2200 osób. A światowi siewcy psychozy mówili o pilnej potrzebie 900 milionów szczepionek. Zmarło 2200 osób, a oni z całą powagą mówili o pandemii. Szulernia wyborcza powoływała się także na żydohazarską agencję Reuters, bo przecież innych nie ma, jak tylko żydohazarskie. Nie pozostawało światowej populacji gojów nic innego, jak gnać po szczepionki. Tymczasem, w 1996 roku stwierdzono, na podstawie dwudziestoletnich badań statystycznych, że w Polsce liczba potencjalnych zachorowań na tradycyjną grypę wynosi rocznie około 3 milionów. Ale nikt wtedy nie bił i nie bije na alarm. Na ptasią grypę zmarło 2200 gojów i już światowy alarm, jakby cała ludzkość miała zemrzeć ku uciesze naszych hazarskich hodowców. Polskie placówki badawcze dokonywały badań każdego podejrzanego o ptasią grypę za marne 200 zł. W skali kraju niezła kasa. Do tego dochodziły specjalne dyżury lekarzy, specjalne środki ostrożności, specjalne izolatki. Minister Zdrowia wydała rozkaz mierzenia temperatury pasażerom przybywającym z Meksyku, bo tam na ptasi terror zachorowało kilkanaście osób. Gazownia wyborcza w cudzysłowie gazownia i wyborcza, nawoływały do zakupu minimum kilku milionów opakowań do kuracji. Każda w cenie od 30 do 50 funtów w przeliczeniu na złotówki. Gazeta Wyborcza chciała więc wypłukać z budżetu dla jej pobratymców coś około pół miliarda złotych. W tym samym czasie z Meksyku donosili, że zmarło aż Dwanaście osób z 265 chorych. Zbrodniczy spisek. Program eutanazji i strzyżenia owiec za pomocą 11 rodzajów szczepień, szczepień w cudzysłowiu, został ujawniony w 1999 roku. The Sun już w sierpniu 1989 roku zamieścił artykuł, w którym ujawniał tajne plany rządowe zakładające obowiązkowe szczepienia w USA i innych krajach. Wtedy chodziło tylko, tylko w cudzysłowie, o wszczepienie mikrochipu. Już wtedy mówiono o wykorzystaniu do tego celu psychozy świńskiej grypy. Davis Millerand, który jawnie mówił o wycieku tej informacji, Radykalny krytyk tego znakowania ludzi, jak u nas świn i krów podczas niemieckiej okupacji, stwierdzał, cytat: Próbują mówić, że będzie to dobry sposób dla organów kontrolujących w celu szybkiego wyśledzenia osób zaginionych i dzieci, jak i przestępców i szpiegów. Dodał jednak, ale z dzisiejszą zaskakującą technologią. Wszystko można umieścić w jednym małym mikrochipie, który będzie podłączony do rządowego komputera. Koniec cytatu. Inne źródła podawały, że małe nadajniki można będzie wstrzykiwać bezboleśnie ludziom nawet bez ich wiedzy i zgody przy ogólnokrajowym programie szczepień, np. przeciwko świńskiej grypie. Millerand zakończył. Program będzie wymagać od wszystkich federalnych stanowych i lokalnych pracowników rządowych poddania się szczepieniom. W połowie października 2009 roku w Nowym Jorku ukazały się ulotki zawiadamiające o trwającym proteście przeciw szczepieniom na świńską grypę. Protesty miały odbywać się w każdy wtorek w określonych godzinach. Kontakt pod adresem. Tu jest adres i telefon kontaktowy, ale to sprzed 11 lat. Nie sądzę, żeby było istotne dzisiaj. Grupa polskich patriotów, związana z nowojorskim pismem Patriotyczny Ruch Polski, nr 230 z 1 grudnia 2009 roku, pojechała pod wskazany adres, aby zobaczyć, jak przebiega ten protest. Redaktor tego pisma, Henryk Pawelec, relacjonował. Cytat. Kiedy wjechaliśmy na dziesiąte piętro, pierwsze, co nas zaskoczyło, to między innymi napis w języku hebrajskim. Weszliśmy pod wskazany adres – Project Office Home Incorporation. Poza tym napisy wskazywały, że mieszczą się tu dwie inne organizacje – Jewish Community Council Services Commission i Med Council Home Car Services, gdzie powitała nas kobieta w średnim wieku, pytając w jakiej przyszliśmy sprawie. Powiedzieliśmy, że w sprawie protestu przeciw szczepieniom. Odpowiedziała – nie martwcie się. Szczepienia na AH1N1 na stan Nowy Jork zostały odwołane. W tym momencie podszedł ortodoksyjny Żyd i coś do niej powiedział. Za chwilę podeszła starsza kobieta i zapytała w ostrym tonie. Kim wy jesteście? Kolega odpowiedział. Nieważne kim. Przyszliśmy zaprotestować przeciwko szczepieniom na AH1N1. Odpowiedziała. Szczepienia na stan Nowy Jork są odwołane I odeszła Największym dla nas zaskoczeniem było, że agencja odpowiedzialna za szczepienia ludności jest prowadzona przez Żydów Myśleliśmy, że tą sprawą powinien raczej zajmować się Departament Zdrowia Wyobrażaliśmy sobie, że ludzie o wyznaczonej godzinie będą zbierali się przed budynkiem z transparentami A tu zupełnie coś odmiennego jednak doszliśmy do wniosku, że organizatorom protestu najprawdopodobniej chodziło o to, by każdy wjeżdżający na dziesiąte piętro na własne oczy zobaczył, kto decyduje o szczepieniu AH1N1. Dobra robota. Tymczasem Niemcy oburzyli się na swój rząd. Okazało się bowiem, że dla polityków, urzędników i żołnierzy zamówiono inną szczepionkę przeciwko grypie H 1 n 1 niż dla reszty społeczeństwa. Cytat. Według niemieckich mediów, czytamy w patriotycznym ruchu Polski, w tej lepszej szczepionce nie ma substancji powodujących skutki uboczne. Dziennikarze, lekarze i niemieckie organizacje społeczne podjęły alarm o nierównym traktowaniu obywateli. Ale nic z tej wrzawy nie przedostało się za prawy brzeg Odry. Ekspert do spraw zdrowia, wtedy już opozycyjnej SPD, Karl Laupterbach, nazwał działania rządu tworzeniem dwuklasowej medycyny. Aleksander Kekule, szef Instytutu Mikrobiologii Medycznej w Halle, nazwał skandalem to, że rząd i jego urzędnicy mają dostać inną szczepionkę niż zwykli obywatele. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, które także zamówiło szczepionki, skwapliwie zapewniło w niemieckich mediach, że nie zamierzało dzielić obywateli na równych i równiejszych. Resort wyjaśnił, że kupił szczepionki wiele miesięcy temu, kiedy skutki uboczne używanych w nich substancji nie zostały do końca zbadane. Na tydzień przed rozpoczęciem masowych szczepień politycy niemieccy starali się zatrzeć fatalne wrażenie podziału na równych i równiejszych w szczepieniach. Dziennik Bild podał, że kanclerzyca Aniela Merkel zamierza bohatersko skorzystać ze zwykłej szczepionki przeznaczonej dla większości obywateli. I żyje do dziś ku zadowoleniu Niemców pierwszej i nawet drugiej kategorii. Rasiści, w cudzysłowie raciści, z niemieckiego MSW dostali jednak po nosie. Ale szczepionki nacierały ławą o szerokości Unii Europejskiej. Francja, Kupiła milion szczepionek płacąc krocie, a tu chorych nie ma, a chętnych do szczepienia jeszcze mniej. Podobnie było w Szwecji, gdzie społeczeństwo także odmawiało podwijania rękawów. Pomimo dwóch rasistowskich, w cudzysłowie rasistowskich, różnych szczepionek, dowództwo niemieckiej Bundeswery także odmówiło poddania się szczepieniom. Nie wiadomo, lepszych czy gorszych, w każdym razie niemiecka armia nie chciała ryzykować. W Belgii, która nie jest ani państwem, ani narodem, tylko wysypiskiem etnicznych wędrowców, już mieli brać. Ale coś nie wypaliło w ostatniej chwili. Zakupiono fury szczepionek, wzięli się więc na sposób i przed kamerami telewizji w roli naganiaczy zaczęli się szczepić znani piłkarze. Zaaplikowano szczepionkę dwóm drużynom piłkarskim w nadziei, że kibole ruszą za nimi podwijać rękawy. Na Podkarpaciu Sanepit przeprowadził sondaż chętnych do szczepień. Było ich 3%. 3%! Wirus świńskiej grypy został też zawleczony do Afganistanu przez wojska stabilizacyjne. Stabilizacyjne w cudzysłowiu. Natychmiast pojawiły się złośliwe komentarze, że skoro nie mogą sobie poradzić orężem, to próbują wybić talibów metodami doktora Mengele z Auschwitz. Dodawanie rtęci do szczepionek rozpoczęto już w 1930 roku jako środka konserwującego szczepionki. Do tego czasu nie znano choroby zwanej autyzmem. Po raz pierwszy opisano taki przypadek w 1938 roku. Gwałtowny wzrost zachorowań na autyzm dzieci w wieku 2-4 lata nastąpiło dopiero w latach 90. ubiegłego wieku, po wprowadzeniu tzw. szczepionek potrójnych. Tu mamy odnośnik, czytamy. Doktor Jerzy Jaśkowski. Cytat. Szczepionki, czyli jak zarabiać krocie, nie ponosząc odpowiedzialności. Źródłem jest strona profesora Mirosława Dakowskiego. Koniec odnośnika. Jeszcze w latach 70. notowano tylko jedno zachorowanie na autyzm na 10 tysięcy narodzonych dzieci. Po wprowadzeniu tych szczepionek w 1991 roku Jedno zachorowanie przypadało na 150 dzieci zaszczepionych. Porównajmy 10 tysięcy do 150. Jaki to procentowy wzrost? Obliczmy sami. Doktor Jerzy Jaśkowski pisał cytat. Gdyby stosować zasady farmakopei, to ilość tylko rtęci zawartej w szczepionce mogłaby zostać użyta dla dziecka o wadze 135 kg. Wiadomo, że ośrodki szczepionkowe zalecają jednorocznemu dziecku nawet 10 szczepionek. W tej sytuacji takie dziecko powinno ważyć ponad 1350 kg w pierwszym roku życia. W tej sytuacji toksyczność rtęci zawartej w jednej ampułce przekracza dopuszczalne normy ponad 100 razy, czyli o 10 tysięcy procent. I chyba tak należy liczyć zysk producentów i ich pomagierów w rozprowadzaniu tego środka. Do tego należy doliczyć toksyczność glinu w nawiasie aluminium i innych pierwiastków zawartych w szczepionce. Koniec cytatu. A co działo się z lekarzami i naukowcami, śmiało mówiącymi o toksyczności szczepionek? Byli wyrzucani z pracy, poddawani wszechstronnemu ostracezmowi, nie zapraszano ich na sympozja i konferencje. List, w cudzysłowie list, profesor dr Marii Majewskiej. Profesor Majewska rozpoczęła swój list od następującej informacji. Cytat. Szanowni Państwo, w odpowiedzi na nadesłany do mnie protest państwa odnośnie mojej wypowiedzi z dnia 14 października 2008 roku o szkodliwości dużej liczby szczepień, pragnę wyjaśnić moje stanowisko w tej sprawie. Najpierw się przedstawię. Jestem neurobiologiem. Przez 25 lat pracowałam w USA w czołowych instytutach naukowych tego kraju. W nawiasie w Uniwersytecie Missouri, Uniwersytecie Harvard oraz w Narodowym Instytucie Zdrowia pod Waszyngtonem. W 2006 roku wróciłam do Polski w celu realizacji projektu badawczego Komisji Europejskiej. W 2007 uzyskałam tytuł profesora nauk medycznych. Moje publikacje o neurosterydach doczekały się tysięcy cytowań w literaturze naukowej. Jako jedyna osoba w Polsce wygrałam w drodze konkursu prestiżowy grant Komisji Europejskiej na prowadzenie badań nad biologią autyzmu i potencjalną rolą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 Zawartością rtęci w przypadkach skóry i z poziomem hormonów sterydowych. Jak Państwu wiadomo, rtęć w postaci timerosalu była i nadal jest dodawana do wielu szczepionek niemowlęcych w Polsce. W nawiasie ich szczegółowa lista jest przytoczona dalej w tekście. Rtęć w każdej postaci jest bardzo toksyczną, o czym świadczy ponad 4100 publikacji. W PubMed na ten temat i wieloletnie doświadczenia ludzkości. Organiczny związek rtęci, timerosal, zawierający wagowo około 49% rtęci, wyprodukowany w latach 1930 przez firmę Eli Lilly, przez kilkadziesiąt lat był dodawany jako środek bakteriobójczy i konserwujący do szczepionek oraz innych medykamentów bez rygorystycznych badań świadczących o jego bezpieczeństwie. Jest to niezgodne z dzisiejszą praktyką dopuszczania preparatów chemicznych do użycia w medycynie. Rtenci jest neurotoksyczna, kardiotoksyczna, hepaotoksyczna, nefrotoksyczna, immunotoksyczna, kancerogenna. Powoduje zaburzenia rozwojowe dzieci, choroby neurodegeneracyjne u dorosłych, Parkinsona i Alzheimera oraz degeneracyjne zmiany w systemach reprodukcyjnych kobiet i mężczyzn, upośledzając ich zdolności rozrodcze oraz uszkadzając potomstwo. Dlatego kraje skandynawskie wprowadziły u siebie zakaz używania rtęci i Unia Europejska proponuje drastyczne ograniczenia używania rtęci na skalę globalną. W USA na autyzm cierpi obecnie ponad 1,5 miliona dzieci. Dla Polski nie ma wiarygodnych danych. Ale ekstrapolacja liczb na liczbę ludności w Polsce sugeruje, że może być ich ponad 150 tysięcy. Jeśli dodać do tego dzieci z innymi uszkodzeniami mózgu, liczby te będą większe. Najbardziej niepokojącym zjawiskiem jest obserwowany prawie na całym świecie kilkunastokrotny wzrost zachorowań na choroby psychoneurologiczne. Autyzm, ADHD, upośledzenie umysłowe padaczka i inne, w ciągu ostatnich dziesięcioleci. Znamiennym jest to, że w latach 1990, w których nastąpił najbardziej dramatyczny wzrost tych zachorowań, amerykańskie agencje federalne FDA i CDC zaleciły stosowanie kilku nowych szczepionek niemowlęcych, z których co najmniej dwie zawierały Timerosal, co znacząco zwiększyło ilość wstrzykiwanej niemowlętom rtęci. W związku z tym pojawiła się hipoteza, że odpowiedzialny za wzrost tych chorób może być temerosal ze szczepionek. Ilość organicznej rtęci, na którą eksponowany jest człowiek, uważana za bezpieczną przez EPA, wynosi 0,1 L1 łamane na 4 gramy łamane na kilogram łamane na dzień. Tu mamy odnośnik do strony, która to podaje. EPA, GOF, IRIS, SUBST, 0073HTM. Kropki i ukośniki oczywiście. Podobne są normy europejskie. Natomiast łączna jej ilość, którą jednorazowo wstrzykiwano niemowlętom w trzech szczepionkach, DTP, HIP i HepB wynosiła 62,5 L1 łamane na 4 gramy, co dla 5-kilogramowego niemowlęcia 125 razy przekraczało bezpieczne dawki. Niepokój pediatrów i rodziców w USA spotęgował się w końcu lat 90. Był tak silny, że dwie instytucje, FDA i CDC, zleciły epidemiologowi Fersztraktenowi, wtedy pracownikowi CDC, wykonanie badań na podstawie bazy danych w CDC obejmującej 100 tysięcy dzieci. Wynik potwierdzał silny związek autyzmu z Timerolem. Stał się on podstawą memorandum FDA do producentów szczepionek, aby usunęli Timerosal ze szczepionek dziecięcych. Niestety, było to tylko zalecenie, a nie nakaz z sankcjami prawnymi. Skutek? nadal był i jest stosowany w wielu szczepionkach dla dzieci. Profesor dr Maria Majewska pisała tam. Wyniki analizy Fersztraktena zostały zaprezentowane w czerwcu 2000 roku w odizolowanym leśnym ośrodku Simpson Wood w Nowergroß G.A. USA na tajnej konferencji, w której uczestniczyły 52 osoby. Wysocy urzędnicy FED, CDC, i WHO, reprezentanci producentów szczepionek oraz kilku konsulantów pediatrycznych. Kulis jej przebiegu na podstawie stanogramów opisał Robert F. Kennedy Jr., prawnuk i obecny kandydat na ministra ochrony środowiska. W nawiasie pisane w 2008 roku. W rządzie prezydenta Baracka Obamy w artykule Śmiertelne niebezpieczeństwo. First track ten powiedział Byłem przerażony tym, co odkryłem i cytował wcześniejsze badania wskazujące na związki Temorasolu z opóźnieniem mowy, ADHD i autyzmem. Jak zareagowali konspiratorzy przestępcy? Cytat. Zamiast natychmiastowego podjęcia kroków w celu zawiadomienia o tym społeczeństwa i pozbycia się szczepionek z Timerosalem, Przedstawiciele rządu i korporacji dyskutowali głównie nad tym, jak ukryć przed społeczeństwem te dane i jak uchronić korporacje i FDA od pozwów sądowych wnoszonych przez rodziców okaleczonych dzieci. Uczestnicy konferencji najbardziej przejmowali się tym, jak to odkrycie wpłynie na zyski producentów szczepionek, pisze Kennedy. Stosunek establishmentu szczepionkowego do zaprezentowanych danych o toksyczności tymarosalu najlepiej ilustrują niektóre wypowiedzi jej uczestników. Dr. Bob Chen, kierownik CDC odpowiedzialny za bezpieczeństwo szczepionek wyraził się. Biorąc pod uwagę, newralgiczność tych danych na całe szczęście udało się nam je zabezpieczyć przed przedostaniem się w niepowołane ręce. A doradca wuchało od szczepień dr. John Clemens powiedział. To badanie w ogóle nie powinno być przeprowadzone. Podobna postawa negacji i blokowania niewygodnych danych przebija z zaadresowanego do mnie listu Polskiego Towarzystwa Wakcynologii, PTW. Po tej konferencji CDC wycofała analizy Fersztratena, w nawiasie choć były przeznaczone do natychmiastowej publikacji, i ogłosiła naukowcom, że szczepionkowe dane zostały zagubione i nie mogą być odtworzone. Wbrew prawu Freedom of Information Act, CDC oddało bazę szczepionkowych danych prywatnej firmie do ukrycia, deklarując ją poza zasięgiem dla naukowców. W 2001 roku Ferstraten otrzymał posadę u producenta szczepionek, GlaxoSmithKline i opublikował swą pracę w CDC w 2003 roku po wielokrotnych próbkach danych i usunięciu z analizy danych większości dzieci uszkodzonych przez timerosal. Choć jego pierwotne wyniki wskazywały, że uszkodzenia neurologiczne występowały 7 do 11 razy częściej u dzieci zaszczepionych timerosalem, w jego ostatecznej publikacji ten związek został usunięty. Pozostawiono tylko związek timerosalu z tikami i opóźnieniami mowy. Verstraten ukrył swój konflikt interesów, czyli fakt, że pracował wtedy dla Glaxo. Publikacja ta i zastosowane w niej fałszerstwo zostały ostro skrytykowane, a Ferschtraten potem nieudolnie tłumaczył się ze swej manipulacji. Kennedy demaskuje skrzętnie ukrywane powiązania finansowe i biznesowe producentów szczepionek i wielu reprezentantów CDC, którzy podejmują regulacyjne decyzje dotyczące szczepień. Ten konflikt interesów, zdyskredytował CDC jako instytucję, która ma stać na straży zdrowia obywateli USA. Po oddaniu tej newralgicznej bazy szczepionkowych danych prywatnej firmie do ukrycia, dane te nie miały już nigdy więcej ujrzeć światła dziennego i miały stać się niedostępne dla innych badaczy. By kontynuować maskowanie dowodów toksyczności Timerosalu, CDC zleciła amerykańskiemu instytutowi medycyny w nawiasie IOM, prywatnej organizacji, której członkami są również przedstawiciele firm farmaceutycznych zaangażowanych w konflikt, aby wyprodukowały publikację, która definitywnie zaneguje związek tymorosalu z chorobami neurologicznymi. Na zebraniu w 2001 roku, na którym omawiano żądania i instrukcje CDC wobec IOM, dr Marię McCormick, która kierowała Komitetem IOM do spraw bezpieczeństwa szczepionek powiedziała naukowcom – nigdy nie uznamy, że autyzm jest rzeczywiście niepożądanym objawem działań Timerosalą. Natomiast inna uczestniczka tego komitetu, Kathleen Stratton, głośno powiedziała, że konkluzja IOM będzie brzmieć, iż dowody są niedostateczne, aby zaakceptować lub odrzucić związek przyczynowy, między autyzmem i timerosalem. Przyznając, że jest to żądanie dr Waltera Orensteina, ówczesnego dyrektora Narodowego Programu Szczepień z CDC. I taka była konkluzja IOM odnośnie związków timerosalu z chorobami neurologicznymi dzieci. Trudno o bardziej jaskrawe hochsztaplerstwo naukowe, które godzi w zdrowie i życie milionów dzieci. W 2004 roku Orenstein Został zmuszony do rezygnacji ze stanowiska w CDC, kiedy jego upublicznione wypowiedzi oraz e-maile wykazały, że świadomie zaplanował ten medyczny sabotaż. W to planowane oszustwo naukowe zaangażowany był także Douglas Gordon, dyrektor strategiczny planowania z National Institute of Health, w skrócie NIH, uprzednio dyrektor jednego z producentów szczepionek. Powiedział on w 2001 roku na zebraniu w Princeton Obecnie prowadzi się cztery dodatkowe badania, których celem jest wykluczenie możliwych związków między szczepieniami a autyzmem, szczepieniami i regresją rozwojową, zapaleniem jelit i szczepionką MMR oraz timerosalem i ryzykiem autyzmu. Istnieją dowody, że wysoko postawieni urzędnicy NIH i CDC planowali fałszywe badania których wynik był z góry określony i zgodny z żądaniami producentów szczepionek. Seria cytowanych przez PTW publikacji dowodzących rzekomego bezpieczeństwa Timerosalu – bezpieczeństwa w cudzysłowie, należy do tej właśnie grupy. Sprawą związku Timerosalu z autyzmem zainteresował się Komitet Izby Reprezentantów USA do spraw reform rządu, który w raporcie Mercury of Medicine Rapport z 21 maja 2003 napisał, że FDA nigdy nie zakazała, a CDC nie wyraził preferencji dla szczepionek bez Timerosalu i skonstatował, że prawdopodobnie Timerosal spowodował neurologiczne uszkodzenie wielu tysięcy dzieci. Konkluzje tego raportu były jednoznaczne. Timerosal używany jako konserwant w szczepionkach jest bezpośrednio odpowiedzialny za epidemię autyzmu. Bardzo prawdopodobne, że tej epidemii można by zapobiec lub ją zatrzymać, gdyby FDA nie zignorowała faktu, że brak jest danych dotyczących bezpieczeństwa timerosalu i wykazała czujność odnośnie celowego narażania niemowląt na działanie tej znanej neurotoksyny. Niezdolność agencji rządowych do skutecznego działania w tej sprawie dowodzi instytucjonalnego sabotażu w celu ochrony własnych interesów oraz nieuzasadnionego krycia przemysłu farmaceutycznego. Ponieważ FDA postanowiła w 1999 roku nie usuwać z rynku szczepionek z timerosalem, w dodatku do dzieci już uszkodzonych, 8 tysięcy dzieci dziennie nadal było narażonych na przedawkowanie i okaleczenie timerosalem, przez co najmniej następne dwa lata. W maju 2004 roku i om opublikował raport Immunization Safety Review Vaccines and Autism, którego wniosek, nie ma dowodów związku między szczepieniami i autyzmem, był z góry zaplanowany. Został on oparty nie na dużej liczbie publikowanych danych dotyczących toksyczności rtęci i timerosalu, lecz tylko na czterech zafałszowanych i źle wykonanych pracach. Co więcej, raport ten zalecał rzecz zgoła niebywałą w nauce i demokracji, że nie powinno się prowadzić dalszych badań nad autyzmem i szczepieniami. Amerykański kongresman i lekarz Dave Weldon z Florydy zdemaskował i publicznie zaatakował IOM, mówiąc, że oparł się on na kilku pracach, które miały fatalne błędy dzięki złemu planowi i które w żaden sposób nie reprezentują całej dostępnej wiedzy naukowej i medycznej na ten temat. Kongresman Weldon powiedział Reprezentanci CDC nie są zainteresowani w uczciwych badaniach w celu odkrycia prawdy, ponieważ związek między szczepionkami a autyzmem zmusiłby ich do przyznania, że ich polityka nieodwracalnie uszkodziła tysiące dzieci. Druzgocąca krytyka raportu IOM i publikacji, na których wybiórczo został on oparty, została zaprezentowana w raporcie Weldona w kongresie USA, w jego doniesieniach konferencyjnych oraz w publikacji Something is Rotten, but not just in Denmark w maju 2004. Koniec cytatu. Dawno już obalono mity o skuteczności szczepionek w zwalczaniu hipotetycznych epidemii. Symbolem skuteczności były szczepienia przeciwko ospie. Niestety, szczepienia przeciwko ospie wprowadzono w 1801 roku i już, już w cudzysłowiu, po 178 latach WHO uznało, że można zaprzestać tych szczepień. Tak więc urzędowe zwalczanie ospy za pomocą szczepień trwało pięć pokoleń. Tempo imponujące. Inną chorobą były tak zwane poty angielskie. Natura zwalczyła je w ciągu jednego pokolenia. Pierwsze zachorowania na angielskie poty stwierdzono w 1709 roku w Gdańsku. Zakończenie nawrotów epidemii nastąpiło w 1736 roku. W tym okresie poty angielskie uśmierciły 60% mieszkańców Gdańska. Kuriozalne było podawanie szczepionki przeciw ospie dzieciom w Polsce jeszcze do 1981 roku, a więc trzy lata po odwołaniu szczepień przez WHO. Ale trzeba było rozhodować zapasy szczepionek. Doktor Jaśkowski policzył to w złotówkach. Trzy lata. W nawiasie 3 razy 500 tysięcy dzieci i razy 50 złotych za szczepionkę. Pomnóżmy sami. Podobnie upłynniono zapasy szczepionek w 1997 roku w okresie tragicznej powodzi na południu Polski. A przecież medykom wiadomo, że na wytworzenie przeciwciał trzeba czekać od trzech do 6 tygodni. Tak więc szczepienie podczas powodzi tylko pogarszało stan zdrowia zakażonych, co narażało ich na sepsę. Ale od czego jest reklama w mediach? Ludzie ustawiali się w długich kolejkach do szczepień. Obserwuje się nawrót gruźlicy, przy czym chorują nawet ludzie już szczepieni. Albo więc szczepionka jest nieskuteczna, albo powinniśmy szukać przyczyny, np. w niedoborach białka, czy w masowym spożywaniu jadła śmieciowego, faszerowanego genetycznie modyfikowanymi nasionami, np. Na soją. Podobnie było z epidemią w cudzysłowie epidemią Błonnicy w latach 1993-1994. Chorowało dzieci szczepione i nieszczepione. Porówno. Nikt nie wyjaśnia rodzicom, że szczepienia uodparniają na 3-7 lat. To też dziecko zaszczepione w wieku 6 lat może zachorować nawet w wieku 20 lat, kiedy przebieg choroby jest znacznie cięższy. Nikt nie wyjaśnia że naturalne przebycie choroby uodparnia na całe życie. Doktor Jaśkowski podaje przykład horrendalnych zarobków producentów szczepionek. Powołuje się na profesora Boyda Haleja, który ustalił, że produkcja jednej ampułki kosztuje 2 centy, a cena sprzedaży to około 50 dolarów. Wyprodukowano, w cudzysłowie, psychozę na rzecz szczepienia nastolatek przeciwko rakowi szyjki macicy istny dom wariatów w szyjce macicy. Matki ciągnęły córki do szczepień w długie kolejki. Wprost zamieściło fotografię Tel Avisi pupilki Anny Popek z dwiema córkami w wieku około 5-7 lat. Ich matka oznajmiła w podpisie pod fotografią, że owszem, zaszczepi córki przeciwko rakowi szyjki macicy za kilka lat, bo teraz są jeszcze za młode. Niechby śmiała powiedzieć, że nigdy ich nie zaszczepi. Hmm. Do końca roku zaszczepiono tym rzekomym antyrakowym syfem dziesiątki tysięcy nastolatek, choć niektórzy ginekolodzy uczciwie informowali w telewizorniach, że lek nie jest sprawdzalny, bo weryfikacja skuteczności może nastąpić za 30 lat, gdyż rakszyjki macicy statystycznie pojawia się dopiero w wieku około 40 lat. Możliwe, że szczepionka przeciwko rakowi szyjki to dalekosiężny zamach na płodność kobiet. A może tylko kolejne miliardy dolarów? Firmy farmaceutyczne jeszcze przez trzy następne lata od czasu apogeum debilnej psychozy szyjki macicy namawiały nasz rząd do zakupienia szczepionek za 25 milionów złotych. Ale minister Kopacz odmawiała, bo nasz rząd, nasz w cudzysłowie, i tak wygenerował 900 miliardów długu. Oczywiście we współpracy z poprzednimi budowniczymi trzeciej PRL. Ale na przykład władze Ełku wybiegły przed szereg i wydały kilka milionów złotych na te szczepionki. Sprawcy tego zakupu za 30 lat będą już na emeryturach albo już pod darnią. Nikt ich nie rozliczy z wydatku ale jawną zbrodnią jest jednak rtęć w szczepionkach i lawinowy wzrost zachorowań na autyzm. Gazeta Panorama z 22-29 października 2005 roku opublikowała artykuł na temat autyzmu przybierającego w USA rozmiary epidemii. W nawiasie pandemii. Rtęć w szczepionkach, przypomnijmy, jest środkiem konserwującym. Cytowany już profesor Boyd Halley, Kierownik Wydziału Chemii na Uniwersytecie w Kentucky bił na alarm. Cytat. Stany Zjednoczone poddane są niszczącej bezprecedensowej chorobie, która jest rezultatem powszechnego zatruwania rtęcią zawartą w szczepionkach. Jest to fakt ciągle ignorowany przez autorytety medyczne. Profesor Boyd Halley w ostatnich 15 latach zgłaszał ten problem do FDA. Zawsze bez skutków. Jego alarmistyczne dowody szły do kosza, bowiem FDA ma ścisłe powiązania biznesowe właśnie z wielkim biznesem farmaceutycznym, opanowanym całkowicie przez starszych braci. Na gruncie amerykańskim te zbrodnicze działania współczesnych doktorów Mengele demaskowało patriotyczne pismo American Free Press, niestety już likwidowane. Opublikowało ono wyniki raportu z laboratorium profesora Hallleya, wskazując niezbicie że jest sprawcą choroby autyzmu. Cytat. Niszcząc całe pokolenia naszych młodych ludzi. Jak pisał inny wyznawca tego problemu, Jack Phillips w artykule Dzieci USA cierpią na epidemię choroby wyhodowanej we własnym domu. Autyzm jest chorobą zakłócenia zdolności właściwego kontaktowania się dziecka z otaczającym go światem zewnętrznym. To chorobliwe skupienie się na sobie. W nawiasie – ekstremalna samotność, czyniące je niezdolnym do samodzielnego życia. Dziecko z autyzmem jest nieszczęściem dla niego samego, dla rodziców i społeczeństwa. Rodzice muszą podporządkować swoje kariery opiece nad takim dzieckiem, ograniczyć dochody rodzinne. Fundusz państwa traci na dotacje dla dziecka. New York z października 2004 podał, że według statystyk Liczba dzieci z autyzmem i chorobami pochodnymi od autyzmu w szkołach publicznych w USA wzrosła z ze 118 846 w roku 2002 do 141 22 w roku następnym. Statystyki ówczesne mówiły też, że tempo wzrostu tej epidemii wzrasta rocznie o 20 do 25% począwszy od lat 1990. Taka jest społeczna i materialna skala dramatów rodzinnych i finansowych obciążających budżety szkolnictwa i lecznictwa. Choroba początkowo objawia się w braku uwagi dziecka podczas lekcji, co zakłóca porządek w klasie. Odbija się ujemnie na wynikach nauki dzieci normalnych. Philips. Cytat. Skutek jest taki, że koszty szkoły bardzo się zwiększają, a rezultaty nauczania odbiegają coraz bardziej od zadowalających. Koniec cytatu. Udokumentowano, iż autyzm nie był znany w dawnych czasach. Choroba pojawiła się nagle 60 lat temu jako przypadłość wyłącznie amerykańska. Dr Leo Kanner z Uniwersytetu Hopkinsa określił tę chorobą jako rodzaj ekstremalnej samotności. Inną cechą tej choroby jest proporcja płci chorych dzieci. Na cztery przypadki trzy dotyczą chłopców. Obecnie niektórzy badacze przypuszczają, iż jest to spowodowane dłuższym gapieniem się chłopców na ekrany telewizorów i komputerów z filmami i grami, które mniej interesują dziewczęta. To osłabia organizmy chłopców na skutek promieniowania. Doktor Philips stwierdził, że w ostatnich 10 latach, licząc od 2002 roku, choroba autyzmu wzrosła w USA o 1700%, czyli 17 razy. Choroba autyzmu musiała być zjawiskiem alarmującym od wielu lat. Skoro już w 1975 roku w USA wyszła rządowa ustawa gwarantująca równe szanse edukacyjne także dla dzieci upośledzonych umysłowo. Kiedy to piszemy, dokładnie 1 kwietnia 2012 roku, w głównym wydaniu telewizyjnych, telewizyjnych w cudzysłowie, wiadomości podano, w nawiasie chyba na prymapryvis, że w USA na autyzm zapada co 109 dziecko, a w Polsce jest to proporcja 1 do 300. Pocieszające? Niewiele. Dzieci z autyzmem są bardzo agresywne. Nie nadają się do zdyscyplinowania, co podnosi koszty nauczania. Obecnie koszty edukacji i wątpliwej rehabilitacji dziecka chorego na autyzm wynoszą w USA 30 tysięcy dolarów rocznie. A co robi się dla ich poskromienia w szkolnych ławkach? Systematycznie otrzymują tabletki uspokajające, co automatycznie podnosi dochody zbrodniczego biznesu farmaceutycznego. Ale tabletki nie poprawiają zachowania dzieci w stopniu zadowalającym. Rtęć znajduje się w szczepionkach w związku chemicznym zwanym timerosal, używanym do konserwacji szczepionek. W 1977 roku wykryto, że nawet 1% timerosalu zawarty w środku odkażającym spowodował śmierć 10 dzieci spośród 13. Dzieci te miały w organizmach wysoki procent skoncentrowanej rtęci, a dzieci, które przeżyły, miały wysoki procent rtęci we krwi. Odkrycie to spowodowało, że wycofano timerosal ze środków odkażających w szpitalach, ale zaczęto go masowo stosować w szczepionkach jako środek konserwujący. W szczepionkach znajduje się od 50 do 100 razy więcej rtęci niż dopuszczalny jest poziom ustalony przez Agencję Ochrony Środowiska. Badania laboratoryjne Haleya, pisał Philips, ustaliły, że substancja zwana tubuliną, która jest istotna dla właściwego rozwoju mózgu, ulega wynatorzeniu na skutek timerosalu, który używany jest w lecznictwie od 1930 roku. Timerosal, wstrzyknięty w ciało, pod wpływem wody i soli rozkłada się na inne składniki, tworząc m.in. rtęć etylową, która jest bardziej toksyczna niż czysta rtęć. Toksyczność rtęci wzmaga też łączenie jej z ołowiem. Koniec cytatu. Badania wykazały wpływ rtęci także na choroby serca, m.in. na nagłe zgony sportowców. Tu mamy odnośnik i czytamy. W lutym 2012 pokazano w wiadomościach sportowych nagły zgon piłkarza, bodaj holenderskiego, na boisku podczas meczu. To kolejny taki przypadek. Od lektora przypomnę tylko jednego z naszych sportowców. Wspaniały kolarz Achim Halubczok. A też było ich więcej. U atletów sportowych stwierdza się większy poziom rtęci w mięśniach sercowych. Około 22 tysiące razy wyższy od normalnego. To doprowadziło naukowców niemieckich do wniosku, że właśnie rtęć jest powodem śmierci sportowców. Cytat Zdolność wydalania rtęci z organizmu jest różna u dzieci. U niektórych zdrowych ludzi rtęć koncentruje się we włosach, krwi, w palcach, rąk. U innych zmniejsza się koncentracja we włosach, krwiach i palcach, a więcej gromadzi się w mózgu. Dzieci z autyzmem nie posiadają zdolności wydalania rtęci z organizmu, a w związku z tym, że waga mózgu noworodka wynosi około 30% całości wagi, rtęć etylowa gromadzi się nadmiernie w mózgu, co kończy się autyzmem. Koniec cytatu. Cytowana w innym miejscu dr Lorraine Day w wywiadzie dla French Connection z 21 lipca 2006 roku udzielonym w kontekście szczepionek radzi dziennikarzowi wywiadu nie przyjmować żadnych szczepionek. Cytat. Jeśli będziesz dbał o swoje ciało, to nie zarazisz się. W przypadku każdej epidemii, poczynając od grypy w 1918 roku, szkodliwe naprawdę były szczepionki, które stosowano na żołnierzach. I nie były to szczepionki na grypę, ale zestaw okropnych chorób, którymi zarażono głównie żołnierzy USA, Niemiec czy Rosji. Pytanie dziennikarza. Jaki jest związek syjenistów z tymi szczepieniami? Odpowiedź? Dziekani prawie wszystkich szkół medycznych to Żydzi. Nawet uczelnia, która jest niedaleko miejsca, gdzie mieszkam, założona przez adwentystów jako uczelnia medycyny alternatywnej, 20 lat temu zbankrutowała, została przejęta przez rząd, pozbyto się wszystkich elementów medycyny alternatywnej, a w chwili obecnej dziekanem jest Żyd ateista. Podobnie było na mojej uczelni w San Francisco, gdzie kanclerz nie był Żydem. Był powszechnie lubiany, był pilotem. I zginął w wypadku samolotowym rzekomo na skutek braku paliwa. Nagle mamy już Żyda jako kanclerza. Myślę, że ta śmierć jest bardzo podejrzana. Od tego czasu mamy już tylko żydowskich kanclerzy i dziekanów. Niemal każdy dyrektor National Institute of Health, w nawiasie Krajowy Instytut Zdrowia, który finansuje te uniwersytety, jest Żydem. Wielu laureatów Nagrody Nobla, w nawiasie w medycynie, jak i Pulitzera, jest Żydami, ponieważ zarówno Nagroda Nobla, jak i Pulitzera są kontrolowane przez Żydów. Tu mamy odnośnik i czytamy. W tym momencie godzi się przypomnieć, że Żydzi stanowią w populacji amerykańskiej rzekomo tylko 1% ludności. W przedwojennej Polsce było 10% żydów hazarów Koniec odnośnika. Tak więc finansowanie amerykańskiej medycyny jest kontrolowane przez Żydów. Jednak pieniądze pochodzą od amerykańskiego podatnika. Przekazywane są uniwersytetom, które poważne fundusze przekazują na badania nad lekarstwami. Kampanie farmaceutyczne przejmują te, w nawiasie nowe lekarstwo, jako własne, bez żadnych opłat za badania. Następnie sprzedawane są one Amerykanom po wygórowanych cenach, którzy przecież już wcześniej zapłacili za stworzenie tych lekarstw. Pytanie. Studiowałem na Nowojorskim Uniwersytecie, w nawiasie NYU, nie ma jednego budynku, który nie byłby w rękach żydowskich kontrolerów. Kompanie farmaceutyczne też są kontrolowane niemal wyłącznie przez Żydów. Chcą oni, żeby wszyscy brali jakieś lekarstwa, byli uzależnieni i ogłupieni. Na przykład, jeśli ktoś będzie brał lekarstwa na nadciśnienie, w tym momencie, gdy przyjdzie nowy porządek świata, New World Order, będzie można odciąć mu dostawę lekarstwa i człowiek taki umrze, jeśli nie będzie kupował tego, co mu każą jest równie ryzykowne być uzależnionym od lekarstw, jak od narkotyków. Rozmówca dr Lorraine Day przechodzi do sprawy swojego dziwactwa programowego nieprzyjmowania lekarstw i czegoś jeszcze. Lorraine, ja nie mam fluoru ani w wodzie, ani w mojej paście do zębów. Nie oglądam telewizji, nie jem zbyt dużo mięsa i doszedłem do tych samych wniosków w odmienny sposób. Na podstawie obserwacji i rozmów Informacji, które były w moim posiadaniu. Może dlatego też tak ostro walczę, gdyż mój mózg nie jest zamglony. Dr Lorraine Dane Dodatkowo, jeśli ludzie stosują lekarstwa na nadciśnienie czy astmę, wpływa to na pracę mózgu, obniżając umiejętność świadomej oceny. Dziennikarz Przychodzi mi tu na myśl sprawa choroby polio i Salk Institute. Dlaczego polio stało się polem doświadczalnym dla nowego porządku świata? Do wprowadzenia nowych przepisów odnośnie wszelkiego typu szczepionek, kontroli fałszywych epidemii? Część tych spraw wyszła z FT, Dietrich, o ile się nie mylę. W tym momencie jego rozmówczyni potwierdza to, co ustaliło wielu innych badaczy z zakresu medycyny, ich wielkie oskarżenie o zbrodnię pod nazwą i skrótem AIDS. O tak. Tam wyprodukowano m.in. wirusa AIDS, jednak nie możemy zrzucić winy za produkcję wszelkiego typu chorób na rząd. Nasze ciało samo wytworzy choroby, jeśli nie będziemy o nie dbać. Jednak na pewno wirus AIDS był wytworzony sztucznie w F.T. Dietrich w Maryland. Mam na to dowód. Ustawę kongresu numer 1590. Pod Komisji do Spraw Obrony z 19 lipca 1969 roku, gdzie komisja domaga się produkcji wirusa AIDS. Wtedy jeszcze oczywiście nie było tego wirusa, ale zadano pytanie. Czy możliwe jest wyprodukowanie wirusa nieistniejącego w naturze, na którego system immunologiczny nie ma obrony i na którego nie będzie lekarstwa? Pytanie skierowane było do dyrektora F.T. Dietrich, Macartura. Stwierdził on wówczas, że jest to możliwe. Koszt produkcji wyniesie około 10 milionów dolarów, a wyprodukowania zajmie od 3 do 10 lat. I rzeczywiście to finansowano i wyprodukowano. Koniec cytatu. Tak oto dochodzimy do potwierdzenia największej zbrodni w historii medycyny, popełnionej przez syndrom antycywilizacyjnego sjonizmu, który z rządu Stanów Zjednoczonych, z jego kongresu i instytutów medycznych uczynił bezwolne popychadło. Do dziś nie wynaleziono natomiast czegoś odwrotnego. Lekarstwa przeciwko AIDS, a także innych epidemii i pandemii, np. Na raka. Następnie pojawia się temat narkotyków. Dziennikarz. We French Connection odkryliśmy, że nawet nielegalny handel narkotykami jest w rękach przedstawicieli żydowskiej mafii w centralnej i środkowej Ameryce, którzy stoją za plecami takich ludzi jak Pablo Escobar. Są prawdziwymi kontrolerami karteli typu Medellin. Ci latynosi są wystawieni przez kryminalnych, sionistycznych handlarzy narkotyków. Na przykład zdziwienie budzi fakt, że po przejęciu kontroli nad Afganistanem produkcja opium wzrosła o kilkaset procent. Dr Lorraine Day To właśnie była przyczyna przejęcia kontroli nad Afganistanem. Amerykańscy Żydzi zapragnęli kontroli przepływu tego narkotyku. Masz całkowitą rację. Mafia w Ameryce jest pod kontrolą sionistów żydowskich, a nie mafii włoskiej. Filmy, jakie się produkuje na ten temat, przedstawiają to w ten sposób, by odwrócić uwagę od Żydów. Głównym liderem mafii jest od wielu lat Major Lański. Wcale on nie jest Włochem, tylko Żydem. Był on zdecydowanym syjonistą, który przekazał wielkie pieniądze na Izrael. Podobnie znany mafiozą, Baxi Zigel. Zigel to wcale nie jest włoskie nazwisko. Włosi byli i są wystawiani przez Żydów, którzy nadal kierują mafią. Pocieszające jest to, że coraz więcej ludzi dowiaduje się prawdy. Powinniśmy ją przekazywać wszystkim dookoła. Dobrze jest cieszyć się człowiekowi około 40-letniemu że w swoim życiu jeszcze nie otrzymał trucizny w szczepionkach. Koniec cytatu. Czy rozmówca dr Dye, redaktor Bradford Schmidt, jest pewny, że jego dzieci nie są naszpikowane rtęcią? Przecież dziecko po urodzeniu w klinice jest zabierane matce i tam już otrzymuje zastrzyk. W ciągu roku jest ich w USA około dziesięciu. Jakie będą wnuki pana Schmidta? W rozmowie tych dwojga pojawia się niezwykle ważny wątek agentów wpływu mącących ludziom w głowach. Udają oni, podobnie jak wszędzie, tak zwanych dobrych Żydów ujawniających informacje z pierwszej ręki. Stosują oni wypróbowaną metodę dezinformacji polegającą na mieszaniu prawdy i kłamstwa, półprawd i ukierunkowanej nieprawdy. Prawdy są tam jak rodzynki w cieście dezinformacji. Swego czasu w Polsce ukazała się lista około 1200 Żydów brylujących w kluczowych dziedzinach życia Polski, zniewolonej inaczej po 1990 roku. Po jakimś czasie ukazała się fałszywka zawierająca około 2500 nazwisk jako lista poszerzona, uzupełniona, naszpikowana nazwiskami niewygodnych gojów wrzuconych pomiędzy Żydów z pierwszej listy. Podobna fałszywka objęła listę kilku dostojników kościoła w Polsce, m.in. biskupa Pylaka. Ponad 80% nazwisk dotyczyło autentycznych przechrztów wmontowanych na wysokie stanowiska za pontyfikatu Jana Pawła II, choć ksiądz profesor Czesław Bartnik powiedział i napisał, że Jan Paweł II nie nominował ani jednego Polaka na stanowisko metropolity awanse kończyły się na biskupach pomocniczych. W wywiadzie z dr Lorine Day pojawia się nazwisko Chorowica i Alona Jonesa, którzy nie kryją swojego żydowskiego, aż pochodzenia, ale są rzekomo dobrymi Żydami. Poczytajmy, bo to pouczający przypadek. Pyta Darrell Bradford-Schmidt. Muszę się ciebie spytać o niejakiego Chorowica, Opowiada on jakieś dziwne bzdury, ale podobnie jak wielu dezinformatorów podpiera się faktami. Ciekawe, że niektóre z tych faktów występują tylko u niego. Jednym z nich były potwierdzone później pogłoski, że i Mahomet Atta, w nawiasie, rzekomy uczestnik porwania samolotów, które uderzyły w wieże nowojorskie, brał udział w rejsach wypoczynkowych na Florydzie, ale w innych przypadkach nie mówił prawdy. Panie doktor, Len Horowicz publikuje informacje na temat szczepionek. Podaje on wiele prawdziwych informacji, ale nigdy nie wspomina, kto naprawdę za tym stoi. Sugeruje, że za tym stoją FBI, CIA, ale nie wspomina, że CIA jest w rękach izraelskiego Mossadu. Jest to Żyd, który udaje chrześcijanina, włącza się w pracę wszelkich organizacji, a jest po prostu szpiegiem. Często mówi prawdę, ale po to, by wyciągnąć fałszywe wnioski. Dziennikarz. Czy nie jest to metoda tych ludzi? Podają najpierw prawdziwe fakty, żeby zdobyć zaufanie, ale następnie wykorzystują to zaufanie w celu wprowadzenia w błąd. Pani doktor. Zło zawsze miesza się z dobrem. Ci dezinformatorzy nigdy nie wystąpią jako krzewiciele samego kłamstwa. Zawsze wykorzystają prawdziwe fakty, ale w efekcie doprowadzą do fałszywych wniosków, które są w tym momencie najważniejsze. Chorowic jest jednym z tych ludzi, a wiem to dlatego, że pod koniec lat 80. była słynna sprawa Kimberly Bergalis, która wraz z pięcioma innymi pacjentami zaraziła się AIDS-em od dentysty. Len Chorowic o tym pisał i twierdził że ten dentysta wstrzyknął jej swoją krew jako środek znieczulający. Jest to kłamstwo. Jako, że byłam ekspertem w nawiasie sądowym, Kimberly, Bergalis i pozostałych pacjentów w tej sprawie, tak więc wiem, że to, co chorowic wygaduje, jest kłamstwem. Dziennikarz. To wcale mnie nie zaskakuje, gdyż wiem, że w moim zawodzie są też kontrolerzy, którzy tylko częściowo ujawniają prawdę. Jeden z nich, którego ostatnio ujawniliśmy, uważa, że Izrael jest kontrolowany przez Amerykanów. Że neokonserwatyści żydowscy są niczym więcej jak przedstawicielami nowego porządku świata. Nazywa ich członkami niemieckiego kultu śmierci. Odkryliśmy jednak jego powiązania z Hollywoodem. Jeden z nich, Aaron Russo, pracował z niejakim Walperem, wielkim producentem filmowym. Ślady prowadzą do sionistów. Wyłoniły się też twierdzenia typu – Izrael nie zamierzał zatopić USS Liberty. A było to z rozkazu prezydenta USA. I to mówi Alex Jones. Panie doktor, Alex Jones tak mówił? Jeśli on tak mówił, to musi być agentem, ponieważ jest to celowe kłamstwo. Sionistyczni Żydzi są perfekcyjni w kłamstwach. W protokołach mędrców Syjonu wyraźnie jest powiedziane, że będą kłamać, jeśli to będzie potrzebne. Dziennikarz. On tak rzeczywiście powiedział. Wysłałem to do mojego przyjaciela Jim'a Enisa, który był oficerem pokładowym na USS Liberty. Jak to usłyszał, dostał szału. Podobnie było, gdy ten sam człowiek, Jones, opublikował wypowiedzi Charlie Sheena w sprawie ataku na World Trade Center. Kilka tygodni później Charlie Sheen sam stał się obiektem dochodzenia w sprawie maltretowania dzieci, handlu narkotykami i nałogowego hazardu, podczas którego wydawał 150 tysięcy dolarów tygodniowo. To wszystko wyszło w prasie dwa tygodnie później. Tak więc użyto go, by zniszczyć wiarygodność ludzi zajmujących się tą sprawą. Widziałem ten spisek w trakcie jego tworzenia. Panie doktor, Wyciąganie prawidłowych wniosków jest poza ich możliwością, gdyż ich płaty czołowe są wyciszone na skutek niewłaściwego odżywiania, sposobu życia, oglądania telewizji. Ludzie są całkowicie apatyczni i nie mogą wysunąć wniosków. Dziennikarz. Dzięki Bogu my jesteśmy przytomni. Jak wiesz, sam nie jestem najlepszego zdrowia fizycznego. Myślę jednak, że obecne problemy są niczym w relacji z tym, co oni dla nas zaplanowali. Pani doktor, właśnie dlatego uzależniają każdego od jakiegoś lekarstwa. Wszystkie HMO, w nawiasie ubezpieczalnie, w USA, są wykupione. W momencie, gdy Hillary Clinton wraz ze swoją grupą chciała uspołecznić opiekę zdrowotną, były protesty. Dlatego grupa ta wykupiła wszystkie HMO w Ameryce. Tak więc udało im się obejść to w inny sposób. Zaczną więc szantażować przeciwników Izraela i syjonizmu żydowskiego niedostarczaniem im lekarstw. W obliczu śmierci ludzie nie będą mieli innego wyjścia, jak ich przyjąć. Staną się więc całkowitymi niewolnikami. Dlatego też informacje, jakie posiadam, są tak ważne. Miałam raka, którego zdiagnozowano jako śmiertelny. Udało mi się jednak wyleczyć bez żadnej chemioterapii, ani radioterapii, czy też operacji. Można się wyleczyć z każdej choroby praktycznie bez lekarstw. W innym wypadku będziesz od nich zależny i przewrócisz się jak kostka domina. Może ci się wydać, że uda ci się jakoś przetrwać, ale nie zdajesz sobie sprawy, że w planie tych żydowskich syjonistów jest wymordowanie wszystkich ludzi, którzy nie są Żydami. Dziennikarz. Taki dokładnie jest ich plan. Jeśli ostatnio słuchaliście Christophera Johna Bierkesa, czy to, co wczoraj powiedział Eustas Moulin, że w niedalekich planach jest wyeliminowanie wszystkich gojów. I ci ludzie nie są nawet Żydami, co jest najbardziej niesamowite. Pani doktor, tak jest, większość z nich nie ma kropli semickiej krwi, natomiast ci zwykli Żydzi powinni też uważać na tych z góry, którzy nie zawahają się ich wyeliminować. Dziennikarz. To właśnie zdarzyło się podczas II wojny światowej. Mieli świetną okazję wykończyć opozycję poprzez wysłanie ich do obozów pracy, w nawiasie koncentracyjnych. Mam pytanie odnośnie dyskredytacji osób, które publikują prawdę. Ze mnie próbują zrobić wariata. Jak rozmawiałem z Eustazji Moulin, okazało się, że to samo próbowano zrobić z Ezra Pound. Tu mamy odnośnik... I czytamy. Jeden z wybitnych poetów połowy XX wieku. Jeszcze w latach pięćdziesiątych dwóch lekarzy rządowych w sądzie stwierdziło, że nie jest on zdolny do podejmowania decyzji. Wsadzono go do szpitala psychiatrycznego za to, co mówił. Czy to samo próbowano z tobą robić? Pani doktor. Nie, nie próbowano jeszcze tego ze mną. Owszem, dawno temu, podczas epidemii AIDS, coś tam starano się zrobić, ale ja byłam w stanie wszystko udowodnić. W archiwum kongresu w papierach z 10 stycznia 1963 roku jest kompletna lista czynności, jakie są planowane w stosunku do Ameryki i świata. Jedną z nich jest kompletna kontrola zawodu psychiatry, co pozwoli na zrobienie z opozycjonistów wariatów, wsadzenie ich do szpitali i zmuszenie do brania narkotyków. Co więcej, szkoleniowcy dla nauczycieli, którzy nawiasem mówiąc są w większości Żydami, uczą ich, że dziecko, które wierzy w Boga jest nienormalne i powinno być kontrolowane za pomocą lekarstw. W Ameryce są już obozy koncentracyjne dla opozycji sklasyfikowanej według niebieskiej i czerwonej listy. Jeśli jesteś na czerwonej liście, jak ja, to zostaniesz zabity. Natomiast ci z niebieskiej zostaną poddani reedukacji w obozach za pomocą tortur i innych metod. Dziennikarz. Nikt by tego nie napisał w książce fantastycznej. Pani doktor. Ale to się naprawdę dzieje. Wiem o tym od prawie 20 lat. Są tacy ludzie, którzy chcą tego słuchać. Prawdopodobnie twoi słuchacze do nich należą. Najlepszą metodą na ciemność jest zapalenie światła prawdy. Ci, którzy w to uwierzą, przekażą informację dalej. Jednak pisanie do kongresmenów czy senatorów, jak i marsze na Waszyngton, nic nie zdziałają. Co można zrobić? To po pierwsze utrzymanie swojego ciała w higienie i dobrej formie, aby uniknąć chorób, które będą rozprzestrzeniane. Po drugie nie brać żadnych szczepionek a po trzecie nauczyć się walczyć ze stresem. Od stresu bowiem można umrzeć czy też nabawić się chorób. Na mojej stronie www.drday.com zamieściłam informacje, jak sobie poradzić z tymi problemami i z tymi, co nadejdą. Dziennikarz. Dla mnie problemem jest codzienne stykanie się z tymi faktami. To może się odbić na zdrowiu. Tłumaczę sobie to jednak koniecznością poświęcenia się dla ludzkości. Nie mogę pozwolić, by moje kochane dzieci oraz ludzie, których szanuję, miały żyć w świecie, w którym wartości zostaną tak odwrócone. Chcę tu wszystkich uświadomić, że jeśli nie będziemy walczyć, to na pewno przegramy. Musimy się pogodzić z faktem, że nie mamy innego wyjścia, jak pokonać tych ludzi, zatrzymać ich. Pani doktor, ja miałam ciężki okres na początku lat dziewięćdziesiątych, kiedy zaczęłam się o tym wszystkim dowiadywać. To, że miałam raka, było jednak spowodowane innymi przyczynami, jak okropne małżeństwo czy wyczerpująca praca chirurga urazowego. Nieraz pracowałem po 72 godziny z rzędu. Źle jadłam, więc to wszystko odbiło się na moim zdrowiu. Kiedy to wszystko przeszłam, zrozumiałam, że muszę zmienić styl życia i jedzenia, Nauczyło mnie to również walki ze stresem. Pozwoliło mi to na obserwację tego wszystkiego, co dzieje się otwartymi oczami bezstresowo. Zawsze też chcę się dowiedzieć dodatkowych informacji i przekazać je dalej. Ludziom, którzy się tym interesują, tłumaczę, że nie mają wyjścia, gdyż prędzej czy później będą musieli. Pociąg nadjeżdża, a ty jesteś na torach. Tylko wtedy można uciec z torów, gdy się wie, kiedy pociąg nadjeżdża. Dziennikarz. Dobra analogia. Coraz więcej ludzi zeskakuje storów. Najważniejszą z zalet naszego programu jest spotkanie. Ludzi wykształconych, ludzi kształtujących opinię społeczeństwa. Rozmawiam z generałami, mamy przedstawicieli duchowieństwa, lekarzy. Oni przekazują informację dalej. I to jest jedna z przyczyn, że nasz wysiłek zaczyna przynosić rezultaty. Zbudowaliśmy więc całą sieć ludzi o dobrych intencjach, i jestem z tego dumny. Koniec wywiadu. Jak już wiemy, terror obowiązkowych szczepień w Polsce zadeklarował latem 2012 roku Knesejm. Projekt przeszedł jak burza, jak burza w cudzysłowie. Ekspresowo podpisał go prezydent Komorowski. Oto zapisy tego gwałtu na wolności jednostki w ramach praw człowieka. Praw człowieka w cudzysłowie. Punkt pierwszy. Sanepid otrzymuje prawo i obowiązek nadzorowania policyjnego nalotu na mieszkania opornych. Punkt drugi. Otrzymujemy dostęp do bazy danych obywatela okupowanej Polski. Punkt trzeci. W każdej chwili mogą go wyciągnąć z mieszkania w kajdankach lub bez, dostarczyć do punktu szczepień. Punkt czwarty. Wszystkie służby sanitarne będą obowiązkowo sprawdzać, czy każdy Polak, Polka, otrzymali szczepienie włącznie z noworodkami. Punkt piąty. Jeżeli szczepienie mu ewidentnie zaszkodzi, nie będzie mógł dochodzić uczynienia, chyba że umrze lub zostanie kaleką. Na koniec zerknijmy do dziejów szczepień oraz ich skuteczności. Pouczająca lektura. W Niemczech w 1940 roku wprowadzono obowiązkowe szczepienia przeciw błonnicy po czym do 1945 roku liczba zachorowań na błonnicę wzrosła z 40 tysięcy do 250. W latach 1871-1872 w Anglii zaszczepiono przeciwko ospie 98% ludzi w wieku od 2 do 50 lat. Wkrótce doświadczono tam najgorszej w historii epidemii ospy, która spowodowała śmierć 45 tysięcy osób. Podobnie było w Niemczech. W tym samym czasie zaszczepiono przeciwko ospie 96% populacji, po czym epidemia ospy zabrała ponad 125 tysięcy ofiar. W USA w 1960 roku. Dwóch wirusologów odkryło w obu stosowanych szczepionkach przeciwko polio wirus SV4, który spowodował raka u zwierząt, jak również zmieniał ludzkie komórki. Miliony dzieci otrzymały te szczepionki. W 1967 roku WHO nazwała ganę strefą wolną od ospy, po tym jak 96% tamtejszej populacji zostało zaszczepione. W 1972 roku Ghana doświadczyła jednej z najgorszych epidemii z najwyższym współczynnikiem śmiertelności. W Anglii między rokiem 1970 a 1990 zachorowało na koklusz ponad 200 tysięcy dzieci, które wcześniej były prawidłowo zaszczepione. W Indiach w latach 70. zaszczepiono przeciwko gruźlicy 260 tysięcy ludzi. Okazało się, że te właśnie osoby zaszczepione częściej zapadały na grużlicę niż niezaszczepione. W roku 1977 dr Jonas Salk, który był wynalazcą pierwszej szczepionki przeciwko palio, razem z innymi naukowcami oświadczył, że masowe szczepienia przeciwko palio było przyczyną większości zachorowań na tę chorobę w USA po 1961 roku. W 1978 roku służby zdrowia 30 stanów w USA ujawniły, że ponad połowa dzieci, które zachorowały na odrę, była poprawnie zaszczepiona. W 1979 roku Szwecja odrzuciła szczepienia przeciwko kokluszowi jako nieskuteczne. Wśród ponad 5140 przypadków zachorowań na krztusiec w roku 1978 aż 84% wystąpiło u dzieci trzykrotnie zaszczepionych. W USA koszt jednej szczepionki DTP wzrósł z 11 centów w 1982 roku do 11,4 dolara w 1987 roku. Wytwórnie szczepionek musiały dołożyć 8 dolarów do każdej szczepionki, żeby pokryć koszty odszkodowań, jakie musieli zapłacić rodzicom dzieci, które doznały uszkodzeń mózgu lub zmarły po tych szczepieniach. W Omanie pomiędzy rokiem 1988 a 1989 wybuchła epidemia polio wśród tysięcy poprawnie zaszczepionych dzieci. Regiony, gdzie najliczniej szczepiono, miały najwyższy współczynnik zachorowań i odwrotnie. Regiony o najniższym współczynniku szczepień miały najniższą zachorowalność. W 1990 roku The Journal of the American Medical Association opublikował artykuł, który stwierdza, cytat, pomimo, że w USA więcej niż 95% dzieci w wieku szkolnym jest zaszczepionych przeciwko odrze, nadal wybuchają wielkie epidemie tej choroby. Większość przypadków dotyczy dzieci zaszczepionych powtórnie. W Stanach Zjednoczonych FDA naliczyło 54 072 przypadki odwrotnych reakcji poszczepiennych w okresie od lipca 1990 do lipca 1993 roku. FDA przyznała również, że liczba ta odzwierciedla jedynie 10% wszystkich przypadków, ponieważ większość lekarzy nie wykonuje raportu w takiej sytuacji. Odwrotne reakcje poszczepienne miało w tym czasie pół miliona dzieci. W czasopiśmie The New England Journal of Medicine, się lipiec 1994, wykazano, że ponad 80% dzieci do lat 5, które zachorowały na krztusiec, było wcześniej poprawnie zaszczepionych. 2 listopada 2000 roku Amerykańskie Stowarzyszenie Lekarzy i Chirurgów, AAPS, ogłosiło, że na 57. corocznym spotkaniu członków St. Louis głosowano nad rezolucją wzywającą do zakończenia obowiązkowych szczepień. Rezolucja przepadła tylko jednym głosem. Koniec rozdziału. Rozdział kolejny, trzynasty, jest zatytułowany Terror GMO i Monsanto.